Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Żołnierz misji pokojowej ONZ zginął w Libanie. Wczoraj ranny został polski żołnierz. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Pakiet ustaw CPN wszedł już w życie, ale stawki mają spaść jutro. Kamil Stoch oddał swój ostatni skok w sportowej karierze. Żołnierz Sił Pokojowych ONZ z Indonezji zginął, a drugi został ciężko ranny w wyniku eksplozji pocisku w południowym Libanie. Nie znamy pochodzenia pocisku. Rozpoczęliśmy dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Przekazała misja ONZ. Wczoraj w Libanie lekko ranny został polski żołnierz. Patrol, w którym uczestniczył Polak, wjechał na minę. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o ograniczeniu patroli w tym kraju. Mówi rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski. Zostaną ograniczone patrole tylko do tych koniecznych i dopóki. I nie zostanie wyjaśniony incydent dokładnie i nie sprawdzone nasze rejony przemieszczania czy trasy przemieszczania po to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Po naszej ocenie, po ocenie incydentu będziemy decydować co dalej. Mamy żołnierzy na posterunku, tam też muszą docierać zapasy, muszą docierać najpotrzebniejsze środki do pełnienia tej misji. Ranny podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej został przetransportowany do bazy, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna. Więcej o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, m.in. o przygotowaniach Iranu do ewentualnej lądowej inwazji USA, opowie za kilka minut na naszej antenie Michał Strzałkowski. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Pakiet ustaw ceny paliwa niżej przed już w życie, ale stawki mają spaść jutro.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 Oprócz utraty prawa jazdy zmieniono też wysokość grzywny. Minimalna kara za te wykroczenia to od dziś 1500 zł. Kamil Stoch oddał wczoraj swój ostatni skok w sportowej karierze. Na zawodach Pucharu Świata w Planicy zajął 30 miejsce. W pierwszej próbie uzyskał 193 metry, w finałowej 190. Po konkursie powiedział.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 Wczoraj w nocy przesunęliśmy wskazówki zegara o godzinę do przodu. Większość z nas po raz pierwszy od pół roku wstaje dziś o godzinę wcześniej do pracy. Na przestawienie zegara biologicznego potrzeba od kilku do kilkunastu dni. W tym czasie bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali, mówi psycholożka Adrianna Sobol. Początek może być dla niektórych trudny, bo może generować pewien rodzaj niewyspania, rozdrażnienia, trochę możemy być w tym czasie nieco bardziej nadwrażliwi i wybuchowi, dlatego musimy starać się w tych pierwszych tygodniach, może wziąć mniej na siebie obowiązków, może trochę więcej spacerów, może trochę więcej aktywności fizycznej, taką regulację emocjonalną. W Unii Europejskiej od kilku lat trwa dyskusja na temat ewentualnej rezygnacji ze zmiany czasu. Klimat. Zła jakość powietrza w Szczecinku, dostateczna w łasku, jakby łaskę robiła, umiarkowana w Gdańsku i Grudziądzu, na południu Polski dobra, a na zachodzie i północy bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 20% energii elektrycznej, można normalnie korzystać z prądu. W środkowej, północnej i wschodniej Polsce oraz na ziemi lubuskiej średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki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 Zachmurzenie będzie dzisiaj duże, chociaż w centrum i na północnym wschodzie kraju o poranku możliwe większe przejaśnienia, popada na zachodzie i południowym wschodzie, a w górach możliwe będą także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 6 stopni nad morzem do 13 na wschodzie kraju, ale nieco chłodniej w rejonach podgórskich będzie od 2 do 5 stopni. Na program zaprosił jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas Autoglas naprawia, autoglas wymienia A Już jasno było o tej porze, to kazali przestawić zegarki Jest 6.06, dzień dobry na początek porannej audycji, witamy. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy właśnie Karolina Gonet, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grządowski na stanowiskach. Zaczynamy Wielki Tydzień, tak pod kątem religijnym, bo to już ostatnie dni przed Wielkanocą, ale też pod kątem kosmicznym zaczynamy Wielki Tydzień. Kosmos znów jest na wyciągnięcie ręki, tak piszą portale o planowanym na środę starcie misji Artemis II. To ja proponuję Państwu dziś po siódmej przewodnik, taki skarb kibica w wersji Astro. Czego się spodziewać? Kiedy włączać transmisję na kanałach NASA? Na co zwrócić uwagę? O tym opowie właśnie kilka minut po siódmej Rafał Grabiański z portalu Urania. A poza tym zajrzymy dziś do Planicy, bo tam wczoraj po raz ostatni w Pucharze Świata latał Kamil Stoch. Kamil Stocha dla polskich skoków zrobił już tyle dobrego, że tak naprawdę w tej chwili może zająć się czymkolwiek, czym będzie chciał, co sprawi mu przyjemność w jego dalszym życiu. Niech teraz cały porządnie odpocznie. A tak, niech odpoczywa, bo przecież zasłużył, prawda? Jakby co, 22,7 trójek w sprawie słów dla Kamila Stocha na zakończenie jego kariery, a w porannej audycji dziś także kilka słów padnie o naszych grzeszkach. Co do zasady, powinniśmy przestrzegać prawa. Wszyscy wiemy. Natomiast każdy z nas ma jakieś drobne grzeszki na swoim sumieniu. Patrząc przez skalę, drobne łamanie prawa ma wymierne znaczenie dla takiego dobrostanu nas wszystkich. Tak. Grzeszki to eufemizm w tym przypadku. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam naginanie czy wprost łamanie prawa w drobnych, codziennych sytuacjach? 22,7 trójek do Państwa dyspozycji, a przykłady takiego łamania prawa podamy po 6.30. Za kilka minut za to podsumowanie ostatnich dni i ostatnich godzin w konflikcie na Bliskim Wschodzie. A tam sytuacja jest dynamiczna, a szczegóły za chwilę. Teraz gramy, BNDK i będzie dobrze. Wszystko się zmieniło, spadł jasny z nieba grom. Byłem tak głupi, ale wszystko teraz wiem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 Izraelska policja w niedzielę palmową nie pozwoliła wejść na msze do bazyliki grobu pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy. Ze względu na ryzyko ataków rakietowych wojna na Bliskim Wschodzie dotyczy więc także miejsc świętych. A mniej więcej w tym samym czasie prezydent USA oświadczył, że irańscy negocjatorzy zgodzili się na większość z punktów amerykańskiej propozycji. Więcej o tym za chwilę. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Ja w kwestii tych małych grzeszków. Ja uważam, że wśród nas nie ma takiego, żeby ktoś nie złamał czy nagiął lekko prawa. Ale chyba każdy to robi. Tak sądzę. Pozdrawiam, dnia życzę. Pozdrawiamy, ale czy to oznacza, że to normalne, że powinniśmy takie łamanie prawa w codziennych, drobnych sytuacjach tolerować? 22 i siedem trójek do państwa dyspozycji. A teraz zaglądamy na Bliski Wschód, bo w weekend w wojnę na Bliskim Wschodzie zaangażowali się Houthi, bojownicy z Jemenu. To ważny punkt tych wydarzeń ostatnich tygodni. W nocy także naszego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że irańscy negocjatorzy zgodzili się na większość z 15 punktów amerykańskiej propozycji rozwiązań pokojowych. Zaznaczył jednak, że możliwe jest fiasko rozmów. I to słowo fiasko tutaj bardzo ważne, bo gdyby to miało zakończyć się fiaskiem, to chyba wszystko zmierza w stronę y, inwazji lądowej Amerykanów na Iran. Szczegóły y, tych wszystkich doniesień zna Michał Strzałkowski. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Rzeczywiście grozi nam inwazja lądowa Amerykanów na Iran? Na pewno jest to scenariusz, który w Waszyngtonie jest rozważany. Coraz więcej na to wskazuje. Amerykanie też ściągają w region Bliskiego Wschodu kolejne siły wojskowe. Wciąż to nie są takie siły, które by sugerowały jakąś szeroko zakrojoną operację lądową na terenie Iranu. Jakieś takie wkroczenie szerokie Amerykanów do tego kraju. Natomiast jakieś operacje, które by dotyczyły Wybrzeża, czy wyspy Hark, takiej kluczowej dla eksportu irańskiej ropy, wyspy na Zatoce Perskiej, to, to już mogłoby mieć zdaniem ekspertów miejsce, choć tych żołnierzy, jak mówiłem, w regionie amerykańskich robi się coraz więcej. Takich operacji nie przygotowuje się z dnia na dzień. To zajmuje tygodnie, jeśli nawet nie miesiące. Natomiast no, nic nie wskazuje na to, żeby ta wojna miała zwolnić. Trump, tak jak mówiłeś, jedno mówi o tym, że rzekomo Iran się zgodził na większość z tych 15 punktów, jakie przygotowali Amerykanie. Z drugiej strony, Iran temu bardzo, ale to bardzo mocno zaprzecza i wciąż tak naprawdę nie ma oficjalnych potwierdzenia, że Amerykanie w ogóle z Iranczykami negocjują. Być może dochodzi na razie do jakiejś wymiany stanowisk przez pośredników bez wątpienia. Jednym z tych pośredników jest Pakistan. Natomiast pakistański minister spraw zagranicznych, Ishak Dar, po takim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w ogóle z tamtej części Azji sugerował, że mogłoby dojść do jakichś takich rozmów już rzeczywiście, które no nie ulegałyby wątpliwości, że są negocjacjami, że pojawiliby się dyplomaci amerykańscy, pojawiliby się dyplomaci irańscy. Oczywiście jacyś pośrednicy między nimi. Ale żeby oni się pojawili wszyscy w jednym miejscu i tym miejscem mogłaby być stolica Pakistanu Islamabad, mówił ten pakistański dyplomata. Omówiliśmy sposoby doprowadzenia do szybkiego i trwałego końca wojny w regionie. Obawiamy się, że trwający konflikt będzie mieć niszczycielski wpływ na dobrobyt całego szeroko rozumianego regionu. Zgodziliśmy się, że wojna nie służy nikomu i doprowadzi wyłącznie do śmierci i zniszczenia. Jedność świata muzułmańskiego jest w tych wymagających czasach niezwykle ważna. Pakistan będzie zaszczycony, mogąc gościć w najbliższych dniach ważne rozmowy przedstawicieli walczących stron, które doprowadzą do trwałej ugody w tym konflikcie. No ale oczywiście takiej twardej daty, że tego dnia o tej godzinie dojdzie do jakichś negocjacji, tego jeszcze y, nie mamy, więc y, oczywiście wszystko jest bardzo, ale to bardzo y, niepewne. To wejście do wojny jamańskich Houthi, o których mówiłeś, to jest też y, no, ważna eskalacja. To są sojusznicy, kolejni sojusznicy Iranu w y, regionie. Oni z, dokonali ostrzału terytorium Izraela. Cały czas grożą też, że mogą zablokować cieśninę Bapel mandab cieśninę, y, która jest taką bramą na Morze Czerwone. Gdyby tak się stało, to byłaby kolejna po tej cieśninie Ormus zablokowana kluczowa dla handlu e, morskiego i transportu no, morskiego cieśnienia. Jak czytam, okazuje się, że to może być nawet poważniejsze, to może mieć poważniejsze tak. konsekwencje nawet niż blokada ciśnienia Ormus. Dlatego, że blokada ciśnienia Ormus oznacza, że nic nie może wyjść ze Zatoki perskiej w świat, no ale na przykład Arabia Saudyjska ma jeszcze możliwość eksportowania e, przez Morze Czerwone. Zresztą tamtędy płynie ten kluczowy szlak handlowy do Europy przez kanał Suezki, więc to rzeczywiście byłoby dużo, dużo poważniejsze na pewno dla świata zachodniego, bo już dla Azji jest ważna blokada ciśnienia Ormus, taka jest kluczowa. Dla Europy gorsza byłaby tak blokada ciśnienia Babel Mandab. no ale na razie to się jeszcze nie wydarzyło, to są groźby, które wiszą w powietrzu, więc wszyscy sobie na Wzajem, na różny sposób grożą. Natomiast no, jeśli chodzi o to być może rozważaną, znaczy na pewno rozważaną, ale być może realną operację lądową amerykańską w Iranie, to profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedział mi, że gdyby Donald Trump zdecydował się na taką operację lądową przeciw Iranowi, to tak naprawdę by sobie na długo związał ręce. Wtedy już nie można z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę powiedzieć, kończę wojnę, wygrałem, tylko tych żołnierzy potem trzeba tam najpierw rozlokować, potem ewakuować. W międzyczasie oni coś tam muszą też robić, jakieś zadania realizować. Wiemy, że kilka takich grup żołnierzy już zostało tam wysłanych i oni mogą lądować w Iranie. Wydaje mi się, że ilościowo jest ich za mało, żeby rzeczywiście dokonać jakichś tam konkretnych działań, ale y, wiemy, że cały czas jakby ta inwazja lądowa jest w jakiś sposób szykowana. Czy ona że do skutku to jest inna sprawa. Natomiast wojna na Bliskim Wschodzie cały czas trwa. Izrael tak półtorej godziny temu przeprowadził kolejne potężne bombardowanie Teheranu, a w trakcie naszej rozmowy e, dowództwo izraelskich sił obrony podało, że już w powietrzu są pociski wystrzelone przez Iran w kierunku Izraela, więc wojna na Bliskim Wschodzie niestety nie zwalnia, no i wchodzi już w piąty tydzień. W piąty tydzień z kolejnymi eskalacyjnymi wydarzeniami. To jest w tym wszystkim najgorsze. Europa Strzałkowski... znów drożeje niestety. No właśnie. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję. o codziennych grzeszkach. I to eufemizm. Rozmawiamy dziś w porannej audycji. Zatrzymanie na zakazie boja tylko na chwilkę. Przejazd bez biletu, bo to tylko dwa przystanki. Zdarza się, prawda? Ale czy to powinno być normalne i akceptowane? 22,7 trójek. Zapraszamy. Take my hand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 The cat sat on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 żegnamy reklamy Proszę synchronizować zegarki jest 631. trzydzieści jeden W skrócie serwisu trójki Anna Kowalik Brancati Co najmniej półtora tysiąca złotych grzywny i utrata prawa jazdy na 3 miesiące grozi od dziś za driftowanie zaczęły właśnie obowiązywać Przepisy zakazujące tego typu jazdy. Jeśli drift będzie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, to kierowca może zapłacić od 2,5 tysięcy złotych kary w górę. Policja już zapowiedziała, że nie będzie stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierujących, którzy w sposób rażący naruszają przepisy. Polski żołnierz ranny w południowym Libanie, podoficer 12 Brygady zmechanizowanej ze Szczecina, był w samochodzie, który najechał na minę pułapkę. Żołnierz odniósł niegroźne obrażenia głowy. Kilka godzin później w ataku na bazę misji UNIFIL zginął żołnierz z Indonezji. Drugi został ciężko ranny. Można się było spodziewać jakichś działań libańskiego Hezbollahu w strefie kontrolowanej przez ONZ, mówi profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych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 Donald Trump pozwolił rosyjskiemu tankowcowi na dostarczenie rosyjskiej ropy naftowej na Kubę mimo blokady wyspy i obowiązywania sankcji. Przedstawił to jako gest humanitarny. Tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia New York Timesa na ten temat, na temat amerykańskiej zgody na dostarczenie na Kuby ropy przez tankowiec Anatolij Kołotkin. Prezydent USA ocenił, że ropa z jednego tankowca nie pomoże zbytnio ani Rosji, ani kubańskiemu reżimowi. Pełny serwis trójki o siódmej. Zachmurzenie będzie dzisiaj duże, chociaż w centrum i na północnym wschodzie kraju o poranku możliwe są większe przejaśnienia, no, na myśliwieckiej nie tak źle. Popada dziś na zachodzie i południowym wschodzie, a w górach możliwe także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 6 stopni nad morzem do 13 na wschodzie kraju. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni. Trwa poranna audycja zapraszamy do trójki za 26 minut 7, a to nowość od Lizo. Don't make me love you. A big fine woman, don't lose your place in life. Łamanie prawa takie drobne, bo ja tylko na chwilkę, bo przecież fafik nie gryzie. O takich sytuacjach rozmawiamy w porannej audycji 22 i 7 trójek. Chciałem powiedzieć, że powinno się nie przestrzegać przepisów. Tłumaczę dlaczego. Dlatego, że jeżeli ustawodawca będzie miał świadomość, że ustanowi prawo, które będzie nierespektowane, to uchroni to nas przed stanowieniem prawa, które jest bezsensowne Hmm... Tylko czy zakazy zatrzymywania w pewnych miejscach są bezsensowne, czy obowiązek zakupu biletów komunikacji miejskiej jest bezsensowny, nawet jeśli to tylko dwa przystanki. A przecież o takich sytuacjach dziś mówimy o drobnych, czasami wręcz odruchowych, małych grzeszkach, de facto o łamaniu prawa. Zabrnęliśmy tak daleko, że nawet służby, które powinny stać na straży przepisów, same je ignorują.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 ma wymierne znaczenie dla takiego dobrostanu nas wszystkich. Przykład takiego podejścia pokazał ostatnio autor kanału Konfitura, który opublikował materiał z parkingu przed komendą stołecznej policji. Widać na nim, że mimo wyznaczonych miejsc i zmian w organizacji ruchu, kierowcy, w tym pracownicy komendy, wciąż zostawiają przejazdy i inne samochody, utrudniając wyjazd. Czy pani zamierza zacząć parkować prawidłowo? Zawsze, Zawsze tylko w Warszawie będzie to możliwe. To jest podejście wszystkich policjantów, czy tylko pani? Tu jest ogromna komenda, widzi pan? Tu pracuje masa Ludzi. Poprosiłam stołecznych policjantów o komentarz. Niestety do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Czy ktoś staje na chwilę, a nie wiem, tutaj jest ulica, jest przed parkingami pusto i na chwilkę staje, jest tam zakaz parkowania, czy to komuś przeszkadza? No pewnie nie. Samochód straży miejskiej czy policji staną gdzieś tam i to jest element, który należy piętnować, bo oni są strażnikami, no też są ludźmi. Jeśli są imprezy kulturalne, albo jest to mecz ledni, albo jest to jakiś koncert na torowarze, to parkowanie tutaj to są dontejskie sceny na chodnikach, w przejściach dla pieszych, na prawnikach i najbardziej boli mnie to, że policja zupełnie im nie przeszkadza, że ktoś na ich oczach kompletnie bez szacunku do drugiego człowieka, do prawa i do nich jako do funkcjonariuszy po prostu parkuje im na oczach, na zakazie na przykład. Podobne sytuacje to jednak nie tylko problem kierowców. W codziennych zachowaniach często naginamy zasady także jako piesi czy pasażerowie komunikacji miejskiej. Też spuszczanie ze czy w komunikacji, no teoretycznie jest to niedozwolone przecież, prawda? W tym przypadku nie chodzi o przepisy, a o regulaminy przewoźników, które określają zasady bezpieczeństwa w komunikacji. Do pociągu wsiadła para. Ona z dzieckiem na ręku, karmiąca piersią na stojąco, trzymająca wózek w drugiej ręce a on poszedł kupić bilet i psa zostawił bez opieki, który latał po całym pociągu. To relacja z przed kilku dni pasażerki warszawskiej SKM-ki. Zgodnie z regulaminem przewoźnika, psy mogą być przewożone pod warunkiem, że są przede wszystkim trzymane na smyczy. Każdy człowiek lubi odrobinę takiej niewiedzy w życiu, że tak powiem, co się stanie, jeżeli tak zrobił. Na przykład, jeżdżenie nie negatywał w autobusie, ja osobiście uważam za przesadę. W Warszawie są tanie bilety, więc tak naprawdę jest to szczyt skąpstwa, nie zapłacić. I choć często potrafimy znaleźć dla takich zachowań usprawiedliwienie, pojawia się pytanie o ich konsekwencje. Gdzie kończy się wygoda, a zaczyna ryzyko dla innych. Zasady powstają właśnie po to, żeby takich sytuacji uniknąć, a jednak chcąc, nie chcąc, coraz częściej ich nie respektujemy, mimo że wszyscy się na nie umówiliśmy. Często jest tak, że właśnie te reguły obowiązują, my o tym wiemy, ale właśnie nie mamy takiego przekonania, że to my doprowadzaliśmy do powstania tych reguł. Dr Karolina Appelt, psycholog Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. I potrafimy siebie łatwiej usprawiedliwić. No to tylko na chwilkę, zostawimy tutaj ten samochód, my tylko wejdziemy, coś załatwimy przecież to tylko raz. I rzeczywiście mamy taką tendencję do samousprawiedliwiania. Trudno nam się bardzo przyznać do tego, że no to nie było w porządku. Ale to chyba rodzaj przekory takiej, żeby właśnie czegoś nie zrobić. No jest w tym jakaś łajska fantazja czasem. A ja się nie umawiałem, ktoś powie. No, demokracja chyba na tym polega, że jednak się umawiałem, że wybiera większość, a w zasadzie tworzą prawo ci przez większość wybrani. A my to prawo łamiemy w drobnych sytuacjach. To dobrze czy źle? 22 i 7 trójka. Materiał na ten temat przygotowała karolina Gonet. Brown I'm falling on the grzeszki czy wprost łamanie prawa, które powinno być karane o takich sytuacjach jak na chwilkę? na dwie minutki. Zatrzymanie na zakazie zatrzymywania właśnie, albo jazda bez biletu przez dwa przystanki. Dziś rozmawiamy w porannej audycji dwie dwójki i siedem trójek. Ustalamy jakieś tam zasady tego naszego współżycia społecznego, no i po to są te jakieś tam zasady. Ale a propos właśnie biletów, od pewnego czasu jeżdżę dosyć często komunikacją miejską, planuję to według różnych jakichś tam aplikacji, jak dojadę, według tego kupuję bilet, a następnie nie z mojej winy, ale z powodu tego, że są opóźnienia, że są korki na i tak dalej. Nagle się okazuje, że przykładowo ostatnie cztery przystanki przejeżdżam i już nie mając ważnego biletu, no bo jadę dłużej niż to było zaplanowane. No i teraz pytanie, czy ja mam je prawo, czy to prawo powinno się jednak dostosowane do realiów. No to już pytanie, jak sprawę określa regulamin przewoźnika, bo może określa i warto tam zajrzeć. A podam Państwu jeszcze inny przykład. Fotoradory mają tolerancję do 10 km na godzinę, czyli co? Mamy sobie przekraczać o 8 bo wolno? Dwie dwójki i siedem trójek. Tutaj zespół Brassers w trójce. Za 11 minut 7 to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. W sieci krążą setki niepokojących informacji, które podsycają strach i chaos związany z cenami paliwa. A my dziś sprawdzamy skąd bierze się ten zalew fake newsów i jak nie dać się wciągnąć w dezinformację. A naszym gościem jest Kamil Zieliński, psycholog i trener biznesu, wykładowca z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam wszystkich. To prawda, że fejki biorą się ze strachu? Tak, większość fejków bierze się rzeczywiście ze strachu i większość naszego działania pod wpływem fejków jest też podyktowana właśnie strachem, bo w strachu działamy bardzo mało racjonalnie, za to bardzo mocno emocjonalnie. Strach ma mocną siłę motywowania nas do działania. Pytanie tylko, czy to działanie pod kątem strachu jest działaniem Mądrym, bo zwykle niestety nie. A pana zdaniem te właśnie przegłosowane projekty ustaw obniżające ceny przy dystrybutorze, przypomnijmy o złoty 20 zł na litrze, uspokoją emocje czy nerwowość na portalach społecznościowych? Czy może wręcz przeciwnie, podjęte przez rząd działania będą paliwem dla kolejnych fejków? Jeżeli są to informacje, które są informacjami sprawdzonymi, to znaczy pojawia się tam konkret, pojawia się bardzo dobra informacja, a później rzeczywiście dzieje się tak jak zapowiadał rząd i mamy na to dowody, to wtedy to uspokaja. Jeżeli jednak któryś z tych elementów nam wypada, to podsyca niestety tylko działanie dezinformacji i fake newsów. Co by Pan polecał słuchaczom, którzy chcą być zarówno rzetelnie poinformowani na temat sytuacji paliwowej, jak i nie ulegać panice? Powinniśmy pamiętać o tak zwanej zasadzie 3S. Pierwsze S to STOP. Jeżeli czujemy silną emocję po przeczytaniu newsa, to nie udostępniamy go od razu nie biegniemy na stację, żeby tankować, czekamy 15 minut, wracamy do tego newsa po 15 minutach, być może już nieco inaczej będziemy na niego reagować. Kolejny punkt, który się tutaj pojawia, to sprawdź źródło. I tu polecam bardzo mocno metodę triangulacji, czyli sprawdzamy sobie tę samą informację w trzech różnych źródłach, czyli na przykład jak o tym pisze jakiś portal fakt checkingowy, jak pisze źródło jakieś nasze ulubione i jak na przykład jakieś oficjalne źródło rządowe albo agencja prasowa i na tej podstawie staramy sobie wyrobić opinię na temat tej informacji, czyli przechodzimy do kolejnego S, tutaj mamy sens, czy ta informacja jest logiczna, czy być może komuś zależy, żebyśmy się teraz bali? Komuś zależy na tym, żeby nas dezinformować? Pamiętajmy o tym, że strach jest najlepszym narzędziem kontroli, a my przecież nie chcemy się tak łatwo dać kontrolować. Kamil Zieliński, psycholog, i trener biznesu, wykładowca z Uniwersytetu WSB Merito. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. Ale to nie koniec, ciąg dalszy naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. stay Grzeszki czy łamanie prawa od na przykład jazda bez biletu. 22,7 trójek. Pomijając czy prawo prawem, czy słuszne, czy niesłuszne, ja zawsze stosuję zasadę wzajemności. Jeżeli miałabym nie zapłacić za przejazd, bez, yy, przejazd z komunikacją miejską, to zawsze się zastanawiam, czy chciałabym, żeby ktoś na przykład parkował u mnie w ogrodzie i nie płacił za to. Na tej samej zasadzie staram się właśnie przestrzegać nawet najdrobniejszych rzeczy, ponieważ zawsze myślę o tym, jak ja bym się czuła, gdyby ktoś wobec mnie tak postępował. A może właśnie empatia i wzajemność to kluczowe hasła. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Polecamy się, a za 4 minuty w Trójce Serwis. do reklamy kto zaśpiewa brawurowo a kto tylko przepięknie